Działalności politycznej, której głównym celem było zdobycie niepodległej Polski. Po powrocie z zesłania nawiązał kontakty ze środowiskiem lewicowym, mając świadomość, że warstwy stojące na wyższym poziomie socjalnym nie posiadają już w swoich masach tych energii, jakie są potrzebne do walki z zaborcami. W krótkim czasie stanął na czele Polskiej Partii Socjalistycznej, której postawił na pierwszym miejscu hasło walki o niepodległość. I ten grzech pierworodny Piłsudskiego wykorzystywano później stale celem odwrócenia od niego inteligencji i duchowieństwa katolickiego z jego ośrodkami wpływów religijnych wśród ludu wiejskiego. Akcja była tym łatwiejsza, gdyż w warstwach wyżej socjalnie postawionych panował wielki antagonizm do wszelkich lewicowo-radykalnych poczynań. Przywódcy narodowi kontynuowali konsekwentnie i z wielkim nakładem energii działalność odstraszania ludzi od Piłsudskiego, pomimo że mieli później wiele dowodów z pracy jego wolnej od wszelkich walk klasowych. Materialistyczne teorie Marxa. Nie były również nigdy przez niego uznawane. Był bowiem opanowany przez wielkie uczucia idealistyczne, nie mające nic wspólnego z materializmem marksistowskim. To, co mu jedynie z działalności wśród ludu pracującego pozostało, to szczery demokratyzm, który wiązał go uczuciowo ze sprawą podnoszenia nizin na wyższe poziomy socjalne. Jest to jednak zupełnie co innego aniżeli dążność do radykalnego przewrotu socjalnego, który by pozwolił demagogom, przy pomocy niedojrzałej jeszcze do rządzenia krajem warstwy, zdobyć swoje panowanie. Pomimo to rozsiewano z całym cynizmem perfidne wieści, że są to tylko pozory ze strony Piłsudskiego, że nie można mieć do niego zaufania, gdyż nosi w sobie głęboko ukryty krańcowy radykalizm i jedynie się przyczaja, aby w odpowiedniej chwili zrzucić maskę i odkryć właściwe oblicze. Po zabójstwie Narutowicza przystąpiono do wyboru nowego prezydenta. Tym razem przeszedł kandydat Piłsudskiego z poprzednich wyborów, Stanisław Wojciechowski. Nowego prezydenta znałem dobrze z Londynu, gdzie przebywaliśmy razem przez czas dłuższy. Była to dla mnie piękna postać, szlachetna i godna, bardzo wielki patriota. Poza tym cechowało go bardzo łagodne usposobienie, także nie wyczuwało się w nim większej ostrości bojowej. Piłsudski miał rację, utrzymując, że prezydent Wojciechowski będzie miał lekką rękę. Jeszcze przed wojną, kiedy porzucił swoją rolę bezpośredniej ostrzejszej walki z zaborcą, oddał się pracy organizowania społeczeństwa na tle ekonomicznym. Był redaktorem pisma legalnego wychodzącego w Warszawie pod tytułem Społem, które było związane z interesami powstającej i na szeroką skalę zakrojonej kooperatywy konsumpcyjno-wytwórczej. Na tym terenie współpracowali z Mielczarskim, dawnym i bliskim kolegą swoim z lewicowej organizacji politycznej. Właśnie Mielczarski, który przeszedł, podobnie jak prezydent Wojciechowski, analogiczną ewolucję, był ideowym i energicznym pionierem w tworzeniu tej kooperatywy. W wolnej już Polsce rozrosła się do bardzo dużej instytucji, a prowadzona była nadal przez następców Mielczarskiego i Wojciechowskiego, z podkładem szczerze ideowym, Mielczarskiemu wystawiono w późniejszym czasie, już w wolnej Polsce, pomnik w Warszawie. Po wielu latach rozłąki spotkałem po raz pierwszy Wojciechowskiego, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych na Raucie, który prezes Rady Ministrów Paderewski urządzał na zamku, nie będącym jeszcze podówczas siedzibą głowy państwa. Wojciechowski dał mi wtedy dowód wysokiego napięcia swoich uczuć. Gdy mnie ujrzał, rzucił mi się w ramiona i uściskaliśmy się wzajemnie, nie zwracając uwagi na to, że na takich uroczystych ceremonialnych zebraniach nie było w zwyczaju uzewnętrzniania w tej formie swych uczuć. Dla scharakteryzowania stosunku panującego pomiędzy Piłsudskim i Wojciechowskim wystarczy przytoczyć, że Wojciechowski... Był jedyną osobą, której wolno było wchodzić o każdej porze, bez anonsowania przez adiutanta, na pierwsze piętro Pałacu Belwederskiego, gdzie naczelnik państwa zwykł pracować. Oczywiście, że taki człowiek jak Stanisław Wojciechowski na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poświęcał wszystkie swoje uczucia i możliwości państwu. W pierwszym okresie swojej prezydentury powołał na ministra skarbu Władysława Grabskiego, który był nawet jakiś czas premierem. Wojciechowski kolegował się z nim jeszcze za czasów konspiracyjnych w Zaborze Rosyjskim, w jednej z politycznych organizacji lewicowych, a później pozostawał z nim w najbliższym stosunku. Ja zaś spotkałem Władysława Grabskiego jeszcze w roku 1891 jako ucznia gimnazjalnego ostatniej klasy na wieczorku w Warszawie. Do czasu, kiedy objął tekę ministra skarbu uległ zupełnej ewolucji tak, że nie można było go już nadal posądzać o lewicowe nastawienia, chociaż zapewne nie brakowało mu uczuć dla dążenia emancypacyjnego niższych pod względem socjalnych warstw narodu. W każdym razie, na podstawie gorliwości w wypełnianiu trudnych obowiązków ministra skarbu trzeba było w nim widzieć wielkiego patriota. Władysław Grabski jako minister skarbu pozostawał w najściślejszym kontakcie z prezydentem Wojciechowskim, referując mu o wszystkich swoich poczynaniach i trudnościach, na jakie natrafiał w spełnianiu swych funkcji. Głównym rezultatem jego poczynań ministerialnych było wprowadzenie waluty złotowej zamiast dotychczasowej zdewaluowanej do ostatecznych granic marki. Żeby mieć wyobrażenie o rozmiarze tej dewaluacji, wystarczy przytoczyć, że wartości zwykłych marek pocztowych sięgały setek tysięcy. Rozdział piętnasty z rozmowy z prezydentem Wojciechowskim wiedziałem, że minister Grabski natrafiał w swojej pracy na trudności i przeszkody posłów sejmowych. Jakże można cośkolwiek zrobić w tym kraju, mówił mi prezydent, kiedy partie polityczne czynią przez swoich przedstawicieli sejmowych na każdym kroku i bezustannie tak wielkie trudności. Nie pamiętam już, czy dowiedziałem się o przezwyciężaniu tych trudności przez ministra skarbu, bezpośrednio czy pośrednio, dość na tym, że poznałem w szczegółach sposoby, jakich minister musiał używać w swoim ciężkim położeniu. Minister Grabski miał wiadomego mi młodego urzędnika, bardzo energicznego i ruchliwego, mającego talenty rozmawiania z posłami. Umiejętność ta polegała na pozyskiwaniu sobie posłów kosztem możliwie małych koncesji i osłabianiu w ten sposób opozycji w izbie ustawodawczej, wobec której pozostawał rząd w zupełnej zależności. I chociaż dla ministra Grabskiego ten sposób nawracania posłów był wysoce niemiły, to był zmuszony z niego korzystać, bez tego bowiem, jak swoim najbliższym zaufanym mówił, nie mógłby nic pożytecznego dla Polski przeprowadzić. Obyczaj ten suwerennych panów posłów przyjmował się niestety coraz bardziej. Każdy omal z ministrów musiał poświęcać sporo czasu na rozmowy z posłami, mając w dodatku zależną od tych rozmów perspektywę usunięcia go od kierowania danym resortem. Biorąc pod uwagę, że takie stosunki towarzyszyły pracy ministra Grabskiego, Doceniać trzeba tym bardziej fakt stworzenia przez niego waluty o stałej wartości, która wpłynęła na ożywienie życia gospodarczego w Polsce, sparaliżowanego dewaluacją marki, postępującą z zawrotną szybkością. Mówiono wówczas, że jak urzędnik otrzymał swoje pobory, to zanim zdołał je donieść do domu, były już zdewaluowane. Taka zależność rządu i każdego z ministrów oddzielnie od izb ustawodawczych, w których rządzili przywódcy większych partii i stronnictw politycznych, nie pozwalała nadać odpowiedniego tempa rozwojowego kraju. Przyczyny tej choroby życia państwowego należało szukać w ustroju wprowadzonym przez Konstytucję Marcową, który nie był dostosowany do ówczesnego poziomu kultury i dojrzałości politycznej najliczniejszych warstw społeczeństwa. Czas jakiś obserwowałem działalność przywódców stronnictw ludowych w dawnej Galicji za istnienia Austrii. Mogłem zauważyć wówczas, że prowadzili bardzo żywą propagandę wśród ludu wiejskiego, ale cała jej treść skupiała się głównie wokół zdobywania jak największej ilości głosów, czy to w wyborach do Parlamentu Austriackiego, czy też do Sejmu Galicyjskiego. A trzeba podkreślić, że panowała tam wtedy wielka nędza, i to szczególnie wśród ludu wiejskiego, która nakazywała uczciwym działaczom zająć się przede wszystkim podniesieniem dobrobytu. W nędzy trudno mówić o jakimkolwiek postępie kulturalnym. Do warstw pozostających w nędzy ma łatwy dostęp demagog niskiego gatunku. Bez trudności może zdobyć posłuch, budząc nienawiść do warstw lepiej sytuowanych, do ustroju państwowego i do czynników państwa. Obiecuje zarazem zemstę za ich upośledzenie, miraż wielkiego dobrobytu i usunięcie w radykalny sposób wszystkiego, co przeszkadza w zdobyciu władzy. Tego rodzaju akcja ze wszechmiar szkodliwa, wykorzystująca nędzę ludu dla zaspokojenia ambicji jednostek dążących do zdobycia władzy, musi być w praworządnym państwie bezwzględnie tępiona. Działalności demagogicznej przeciwstawiam kierownictwo pracą rozwojową w kraju przez czynniki prawdziwie demokratyczne, w swych uczuciach zupełnie oddane państwu i jego obywatelom. Bez różnicy na ich poziom socjalny i uwzględniające interesy całego społeczeństwa, a nie tylko jego części. Czynniki te kierujące nawą państwową dążyć muszą do ewolucyjnego wyrównywania obowiązków i praw obywateli względem państwa. Pełne wyrównanie pod tym względem wszystkich obywateli jest najwyższym ideałem, do którego jednak można się najpewniej i najszybciej zbliżać metodą ewolucyjną gdyby zaś kraj opanowany przez ludzi pozbawionych cech które wiodą ku tym najwyższym ideałom i gdyby nie było możliwości w sposób ewolucyjny zmienić tego stanu rzeczy to jedynie w tym przypadku nie tylko uważałbym za sprawiedliwiony ale nawet za konieczne użycie radykalnych metod dla wyprowadzenia kraju z niezdrowego i beznadziejnego położenia wszystko to można stosować do warunków w Polsce, gdzie one są specjalne i gdzie bardzo daleko posunięty idealizm jest na razie w stanie kompensować brak w masowych rozmiarach innych kultur państwowo-twórczych. Pragnę wyjaśnić, dlaczego wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, zalecam metodę ewolucyjną. Jako przyrodnik... Mam przed oczami różne zjawiska, mniej złożone, więcej złożone i wreszcie takie, które są zależne od bardzo dużej ilości współdziałających czynników. W zjawiskach tak skomplikowanych, jakie spotyka się w organizmach społecznych, wszelkie doktrynerskie poczynania muszą zawodzić. Nie można tu wszystkich czynników działających przewidzieć. I dlatego każde doktrynerskie zamierzenie na dalszy dystans chybia zupełnie celu. Rządzenie w kraju doktrynami prowadzi po drodze najdłuższej dla jego rozwoju. Nieraz potrzeba szeregu lat, żeby poczynione błędy naprawić. Natomiast stosowanie ewolucyjnej metody w kierunku wytyczonych ideałów pozwalającej na małe posunięcia z ciągłym korygowaniem odchyleń zachodzących pod wpływem nieprzewidzianych czynników, prowadzi do najszybszego rozwoju organizmu państwowego. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że tempo tych małych posunięć może być bardzo duże. Wypowiedziałem się w tej części moich myśli, aby dać czytelnikowi pojęcie psychicznych nastawień Polaków, którzy się czują szczerymi demokratami. Izby ustawodawcze... Coraz to więcej korzystały z suwerennych swych praw, przyznanych im przez marcową konstytucję i nie tylko utrzymywały w swej zależności rząd i prezydenta, ale nawet nie przeciwdziałały faktom, gdy wpływowe partie powoływały swoich kandydatów na urzędy ministerialne. W tym stanie rzeczy musieli zjawiać się różni osobnicy utalentowani w zdobywaniu poparcia Więcej znaczących w Sejmie stronnictw, jako amatorzy do rządzenia krajem. Nie zawsze mógł otrzymywać takę ministerialną człowiek, pod każdym względem godny i oddany w pełni interesom państwa. Jednostki protegowane przez partie po zdobyciu wysokiego stanowiska, mogły zaspokajać swe ambicje, a nawet nie zapominać o swych prywatnych interesach. Obserwując tego rodzaju rozwój stosunków w kraju, byłem przerażony. I widziałem obraz przyszłej Polski w bardzo pesymistycznych kolorach. Pesymizm mój doszedł do punktu kulminacyjnego w początkach maja 1926 roku. Zwierzałem się wtedy swoim najbliższym ze swoich poważnych obaw o przyszłość naszego kraju i widziałem jedyny ratunek dla Polski w Piłsudzkim. On jeden mógł zmienić istniejący stan rzeczy. Po wyborze na prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego Piłsudski objął stanowisko szefa sztabu generalnego i przewodnictwo ścisłej rady wojennej. Nowe jego funkcje trwały jednak krótko, już bowiem 13 czerwca 1923 roku zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu generalnego, a z dniem 2 lipca 1923 roku zrzekł się przewodnictwa Ścisłej Rady Wojennej. Głównym powodem tej rezygnacji był fakt powołania do rządu na ministrów niektórych osobistości, które posądzał, że należały do środowiska obwinionego o stworzenie atmosfery zamachowej na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sprawie Piłsudski pisał Gdym sobie pomyślał na chwilę, że ja tych panów jako żołnierz bronić będę, zawahałem się w swoim sumieniu. A gdym się raz zawahał, zdecydowałem, że żołnierzem być nie mogę. Walka z Piłsudskim już jako prywatną osobą nie ustała. Sejm uchwalił 28 czerwca 1923 roku, że... Marszałek Józef Piłsudski jako naczelnik państwa i wódz naczelny zasłużył się narodowi, a jednocześnie z tym postanowił uchwałą wyższą nie tylko wydrukować w dzienniku ustaw, ale także ogłosić afiszami we wszystkich gminach wiejskich i miejskich. Opublikowanie afisza nie zostało uskutecznione, gdyż wodzowie prawicy... Zagrozili ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych Kiernikowi, że o ile by się ośmielił wykonać ową uchwałę, to w tym samym dniu, w którym ukazałyby się afisze, musiałby ustąpić ze swego stanowiska. Piłsudski, zmuszony porzucić wszelkie funkcje państwowe, nie zrezygnował z pracy dla Polski. Postanowił słowem i pismem walczyć z narastającym rozkładem życia państwowego. Jak... Ostrych akcentów używał w swoich wystąpieniach, wskazuje ustęp z jego odczytu w obronie Lwowa. Tysiąc trąb jerychońskich brzmiało wówczas w całej Polsce, ziało oddechem niechęci i nienawiści, nie przeciw Rusinom, ale przeciw mnie, nie przeciw tym, którzy Lwów chcieli zabrać, lecz przeciwko temu, kto obroną Lwowa kierował — Tysiące trąb jerychońskich burzyło mury nie wroga, bo tam się koń śmiał z tych trąb jerychońskich, lecz moją duszę naczelnego wodza który miał cztery piąte swych sił niegdzie indziej jak pod Lwowem. Trąby jerychońsko-narodowe grzmiały oskarżeniem o zdradę wszelką, syczały jak płas pełzający, by wzbudzić w obrońcach Lwowa bezsilność, gdyż mieli oni nie wierzyć swemu dowódcy, gdyż mieli oni mieć wątpliwości w stosunku do jego zamiarów, mieć wątpliwości w stosunku do jego rozkazów. Nie tylko walczono z Piłsudskim celem zmniejszenia jego wpływu na bieg spraw w państwie, ale starano się także dla historii jak najbardziej pomniejszyć jego wielkie zasługi dla narodu i państwa. Mówił o tym Piłsudski na czwartym zjeździe legionowym odbytym w dniu 9 sierpnia 1925 roku w Warszawie. Granica fałszu fabrykowanego w Polsce jest niesłychana. Byłem w tym kraju naczelnikiem państwa. Przewodniczyłem z musu w wielu obradach i każdy protokół z tych posiedzeń bezczelnie fałszowano. Radzę przyszłym historykom nie wierzyć polskim protokołom. Gdym studiował i przygotowywał swoją książkę rok 1920, w archiwach sztabu nie znalazłem całego mnóstwa dokumentów, które były mi potrzebne, natomiast... Znalazłem fałszywe. Przy takim stałym fałszowaniu i reklamiarstwie można fałszować prawdę i ostrzegam was, Leguny. Pracujcie nad prawdą historii sami, bo to, co historyk znajdzie, będą referaty, atramenty, no i brudy. Niechybnie życie nie jest romansem, ale też nie powinno być i kałużą błota, w którym my byśmy siebie, czy też nasze dzieci, jak w lusterku, oglądali. Dlatego was ostrzegam, że ongiś wyście mnie ostrzegali. I ostrzegam was tak, jak gdyby historia przyszłości, przyszłości być może niedalekiej. To ciężkie oskarżenie w stosunku do ludzi, którzy chcieli obniżyć historyczną wielkość Józefa Piłsudskiego, rozeszło się po kraju potężnym echem, Także odnośne czynniki były zmuszone powołać komisję złożoną z historyków celem skonstatowania podstaw tego oskarżenia. Oficjalne sprawozdanie komisji miało tendencję załagodzenia całej sprawy, ale do sprawozdania oficjalnego zostały dołączone oświadczenia przewodniczącego komisji generała Leonarda Skierskiego i członka komisji profesora Zakrzewskiego. Oświadczenia te potwierdzały w zupełności zarzuty stawiane przez marszałka Piłsudskiego. Kiedy pojawiły się głosy o powołanie marszałka Piłsudskiego do pracy wśród wojska, nie tylko prawica narodowa uznała to za niemożliwe, twierdząc, że Sejm na to nigdy nie zezwoli, ale i Stronnictwo Ludowe Piast, którego prezesem był premier Witos, stanowczo się temu sprzeciwiło. Stosunek Witosa do tej sprawy charakteryzują słowa jego wypowiedziane na zebraniu delegatów tego stronnictwa w Tarnowie w maju 1925 roku. Piłsudski już wygrał swoją rolę, i jak francuski minister Clemenceau, powinien zupełnie wycofać się z życia politycznego. My mu żadnej posady robić nie będziemy. Jego rola już się skończyła. Zrobił, co miał zrobić, i nam on już niepotrzebny. A żeby jednak zagrodzić Piłsudskiemu drogę do jakiejkolwiek funkcji wojskowej, zaczęto pod tym kątem widzenia opracowywać w Sejmie ustawę o organizacji naczelnych władz wojskowych. Piłsudski któremu sprawy wojskowe zawsze wyjątkowo leżały na sercu, widział w treści tej ustawy, która zarysowała się już bardzo wyraźnie, wysoce szkodliwy jej wpływ na dalsze kształtowanie się organizacji sił zbrojnych. Wykorzystywał też wszystkie możliwości swoje, aby nie dopuścić do usankcjonowania jej przez Sejm. Wiele publikował w tej sprawie, a nawet złożył odnośny memoriał prezydentowi Wojciechowskiemu, przedstawiając w nim swoje... Krytyczne uwagi i spostrzeżenia co do szkodliwej zdaniem jego ustawy. Pod tym naciskiem został projekt ustawy o organizacji najwyższych władz wojskowych z Sejmu wycofany, a w dniu 4 maja 1926 roku złożył rząd w Sejmie nowy jej projekt. Tymczasem wypadki, które w rezultacie doprowadziły do tej zupełnej zmiany stosunków w kraju, następowały po sobie z zawrotną szybkością. Dnia 5 maja rząd znoszący tytuł Zgody Narodowej ustąpił. Po sześciu dniach przetargów partyjnych, oteki ministerialne, utworzony został nowy rząd z premierem Wincentem Witosem, prezesem Stronnictwa Ludowego. Był to ten rząd, który miał podjąć zdecydowaną walkę z byłym wodzem naczelnym. Piłsudski, znając doskonale stosunki partyjne i wiedząc, w jakim kierunku pójdzie praca najwyższych czynników rządzących, przyjął wyzwanie. Już 11 maja, to jest na drugi dzień po ogłoszeniu składu gabinetu, został wydrukowany w prasie wywiad z byłym naczelnikiem państwa, którego kilka ustępów przytaczam. — Pan Wincenty Witos znany jest w historii naszego państwa głównie z bezceremonialnego stosunku do wszystkich funkcji państwowych. Dobór jego kolegów w obecnym gabinecie przypomina mi rząd utworzony ongiś z wielkim hukiem i hałasem, a co do którego zdecydowałem, że nie mogę w żaden sposób łączyć mego nazwiska z takim właśnie rządem. Wiedziałem bowiem z góry, że wraz z powstaniem takiego rządu, Idą przekupstwa wewnętrzne i nadużycia rządowej władzy bez ceremonii we wszystkich kierunkach dla partyjnych i prywatnych korzyści. Na ministrów wojska od tego czasu zaczęto wybierać generałów, którzy by mieli sumienie giętkie, zdolne do uprawiania, jak ja nazywam handlu posadami i rangami, dla wygody takiego czy innego stronnictwa, takiego czy innego potrzebnego posła takiego czy innego wygodnego kupca, jednym słowem, takiego czy innego człowieka. System demoralizacji wojska, które nie mając praw wyborczych ma jedynego przedstawiciela swych interesów i potrzeb, w osobie ministra przy odpowiednim doborze tego ministra zaczął święcić swoje triumfy nie przy kim innym jak przy panu Wincentym Witosie. Przypominam też z owych czasów, że wobec mego przeciwstawienia się temu systemowi w stosunku do wojska zastosowano względem mnie osobiście środki bardzo niedowcipne, ale za to bardzo hańbiące. Otaczano mnie płatnymi szpiegami, przekupywano pieniędzmi i awansami każdego, kto mnie, byłego naczelnego wodza, zdradzał, szukano, jak to śmiem twierdzić, mojej śmierci. Wywiad ten, ostro krytykujący rząd, został skonfiskowany i musiał oczywiście przyspieszyć zarządzenie zmierzające do sparaliżowania dalszej aktywności Piłsudskiego, niepokojącej w najwyższym stopniu partyjne czynniki rządzące. Toteż w tym samym dniu, kiedy miał się ukazać w prasie zacytowany wywiad, bojówki partyjne otoczyły domek marszałka Piłsudskiego w Sulejówku pod Warszawą. Przerwano mu przewody telefoniczne i odcięto go od wszelkiej łączności ze światem, a tym samym od jego licznych zwolenników. W ten sposób były naczelnik państwa i zwycięski naczelny wódz, któremu Polska tyle zawdzięczała, został wolności pozbawiony. Na podstawie wyroku sądowego zamierzano usunąć na czas dłuższy groźnego przeciwnika rządów partyjnych. Nie pomogły jednak wydane zarządzenia. Na wieść o tym, co się stało, siódmy pułk Ułanów, stacjonowany w Mińsku Mazowieckim, samorzutnie i samowolnie, przybył jeszcze tego samego dnia do Sulejówka, usunął bojówki i zabezpieczył siedzibę swego ukochanego wodza. Na skutek tych samych wieści stanął pod bronią batalion manewrowy w Rembertowie, a z Siedlec wyruszył pośpiesznie do Warszawy dwudziesty drugi pułk piechoty. Prawie z całej Polski śpieszyły do Warszawy oddziały wojskowe bądź pieszo, bądź też koleją. Pracownicy kolejowi w przeważającej części owiani, podobnym co wojsko duchem do osoby Piłsudskiego, szli również z pomocą samorzutnej akcji, przesuwając najśpiesznej transporty wiernych Piłsudskiemu oddziałów do Warszawy. Na podstawie licznych późniejszych relacji mogę zdecydowanie stwierdzić, że Piłsudski nie myślał o zbrojnym wystąpieniu do walki z rządzącym reżimem. Rankiem dnia 12 maja wyruszył do Warszawy celem zrobienia manifestacji w nadziei, że umożliwi prezydentowi Wojciechowskiemu zerwać z istniejącym stanem rzeczy i powołać rząd oddany jedynie interesom państwa. Wojsko otaczające marszałka Piłsudskiego sądziło, że bez rozprawy zbrojnej się nie obejdzie i dlatego nawet pułk kawalerii był spieszony. A kiedy Piłsudski zainterpelował z tego powodu dowódcę pułku, tenże otwarcie zameldował, że nie sądzi przecież, aby bez walki mogło się obejść. Z całą stanowczością Piłsudski na to oświadczył, że walki nie będzie i on zupełnie sobie jej nie życzy. I dopiero rozmowa przy spotkaniu z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego zmieniła jego decyzję. Dwaj dawni przyjaciele wymienili niewiele słów. Rozmowa ich trwała bowiem zaledwie kilka minut. Prezydent Wojciechowski zakończył ją bardzo oficjalnym oświadczeniem, że jeżeli wojsko będzie się nadal posuwało ku Warszawie, da rozkaz strzelania. Piłsudskiemu pozostało zatem tylko... Użycie siły. Rozkazał cofnąć się postępującym za nim wojskom z mostu Poniatowskiego, żeby przypadkiem prezydent nie znalazł się pomiędzy oddziałami stojącymi naprzeciw siebie, a przejście Wisły postanowił sforsować przez most Kierbedzia. Prezydent Wojciechowski zapowiedź swego rozkazu wykonał i rozpoczęła się bratobójcza walka. Stronom walczącym. Przebywały posiłki z całego kraju. W pierwszym dniu było już widoczne, że zwycięstwo przypadnie Piłsudskiemu, chociaż wojska rządowe liczebnością swoją przeważały. W czasie walk bowiem zmieniały się orientacje wśród wojsk rządowych. Dowóz transportów kolejowych wojsk rządowych spotykał się przeważnie z biernym oporem kolejarzy, oddanych w większości marszałkowi. Morale jego wojsk, do którego zawsze tak wielką przywiązywał uwagę, Przeważało szalen zwycięstwa. Nastrój udzielał się także ulicy. Ta siła moralna, pisze jeden z uczestników walk, widniała w postawie ulicy Warszawy. Krew ochotniczych oddziałów strzeleckich obficie zlała lotnisko mokotowskie, obroń i amunicję wołał robotnik, szofer ochotniczo przewoził rozkazy poprzez przegrody z ognia karabinów maszynowych, skaut budował barykadę, dozorca wskazywał bramy przechodnie, wszyscy informowali o ruchach strony przeciwnej. A poprzez ulice, które były teatrem bitewnej rozgrywki... Przewalał się od rana do późnej nocy, w te upalne dni majowe, nieprzeliczony tłum. Mimo pogwizdu kul śledził z zapartym oddechem przebieg boju, poił, karmił żołnierzy, opatrywał rannych, wieńczył kwiatami poległych i rzucał raz wraz gromkie hasło zwycięskie — niech żyje Piłsudski. Walka trwała trzy dni. Jeszcze przed jej zakończeniem oświadczył Piłsudski w nocy z 12 na 13 maja dziennikarzom domagającym się od niego wywiadu. Nie mogę długo mówić, jestem zmęczony zarówno fizycznie jak moralnie, gdyż będąc przeciwnikiem gwałtu, czego dowiodłem podczas sprawowania Urzędu Naczelnika Państwa, zdobyłem się po ciężkiej walce z sobą na próbę sił z wszystkimi konsekwencjami. Całe życie walczyłem o znaczenie tego, co zowią imponderabilia, jak honor, cnota, męstwo i w ogóle siły wewnętrzne człowieka, a nie dla starania o korzyści własne czy swego najbliższego otoczenia. Nie może być w państwie za wiele niesprawiedliwości względem tych, co pracę swą dla innych dają. Nie może być w państwie, gdy nie chce ono iść ku zgubie za dużo nieprawości. Tej walki nie tylko nie szukałem, ale chciałem jej uniknąć za wszelką cenę. Po zwycięstwie i rezygnacji prezydenta Wojciechowskiego wraz z jego rządem, Piłsudski pozostawił zgodnie z postanowieniami marcowej Konstytucji władzę najwyższą marszałkowi Sejmu. Tenże przejął funkcje i uprawnienia prezydenta RP aż do jego nowego wyboru. Marszałek Sejmu, Rataj, w porozumieniu z Piłsudskim, Powołał rząd z profesorem Kazimierzem Bartlem na czele, w którym Piłsudski przyjął tekę ministra spraw wojskowych. Za zgodą marszałka Rataja zastrzegł sobie prawo czuwania nad polityką zagraniczną państwa. Pierwsze poczynania Piłsudskiego jako ministra spraw wojskowych miały przede wszystkim na względzie zagojenie ran moralnych w wojsku, które spowodowała walka bratobójcza. Gdy bracia żywią miłość ku sobie, pisze marszałek w rozkazie do armii, wiąże się węzeł między nimi mocniejszy nad inne węzły ludzkie. Gdy bracia waśnią się i węzeł pęka, waśń ich również silniejszą jest nad inne. To prawo życia ludzkiego. Daliśmy mu wyraz przed paru dniami, gdy w stolicy stoczyliśmy między sobą kilkudniowe walki. W jedną ziemię wsiąkła krew nasza, ziemię jednym i drugim jednakowo drogą, przez obie strony jednakowo umiłowaną. Niechaj krew ta gorąca, najcenniejsza w Polsce krew żołnierza, pod stopami naszymi będzie nowym powiewem braterstwa. Niech wspólną dla braci prawdę głosi. Jest prawda twarda i harda o żołnierzach. Wszyscy mamy jedną wspólną siostrzycę, władającą nad pracą naszą żołnierską. Jest nią śmierć, ścinająca kosą tego, na którego palec Boży wskaże. Służb takich nie sprawuje nikt inny prócz nas, żołnierzy. Takimi byliśmy, gdyśmy ongi wzięli Polskę słabiutką i drżącą na swoje bary, by po znojach i zwycięstwach oddać ją współobywatelom silną i pewną życia. Lecz widzimy ją niestety w wiecznych sfarach i kłótniach, w jakiejś rozkoszy panoszenia się jednych nad drugimi. I gdy dokoła nas, w wszędzie kłótnia i zawiść partyjna, dygoce nienawiść i rozpala się niechęć dzielnicowa, trudno by żołnierz był spokojny. A jednak chcę być pewien że nikt inny jak żołnierz polski pierwszy się ocknie, pierwszy do zgody i braterstwa stanie. Niech przeto nie myśli wróg żaden czy nieprzyjaciel, że ziemię naszą znaleźć może bezbronną. Staniemy jak zawsze, jeden obok drugiego, by dać za ojczyznę życie, a wspomnienie o bojach majowych w Warszawie, o tych walkach, któreśmy z sobą stoczyli, nie dzielić. Lecz łączyć nas wtedy z sobą będzie, jak wspomnienie gwałtownej sprzeczki między kochającymi się wzajemnie i kochającymi swą rodzinę braćmi. Żołnierze, stanąłem znowu na waszym czele jako wasz wódz. Znacie mnie. Bezwzględny dla siebie stałem zawsze pośród was w najcięższych waszych bólach i trudach, w mękach i niepokojach. Znacie mnie i jeśli nie wszyscy kochać mnie potraficie. Wszyscy musicie mnie szanować jako tego, który was do wielkich zwycięstw prowadzić potrafi, a przy ogólnym zepsuciu i demoralizacji nie chciał i nie umiał korzyści własnej pilnować lub dochodzić. Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę każącą odwróci, a my stańmy do nowej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza. Również i nowo powołany rząd z premierem Bartlem na czele wydał ze swej strony odezwę do obywateli Rzeczypospolitej. Powołany przez marszałka Sejmu działający w myśl artykułu 40 Konstytucji, rząd złoży swą władzę w ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obranego przez Zgromadzenie Narodowe. Tragiczne wydarzenia ostatnich dni... Głęboko wstrząsając sumieniem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, domagają się zbiorowego wysiłku, aby raz na zawsze usunąć możliwość ich powtórzenia. Przyczyny tych wydarzeń leżą w rozkładzie moralnym, jaki toczyć zaczynało życie publiczne w Polsce. Przeciw temu rozkładowi musi się zwrócić zdrowe poczucie obywatelskie. Rząd rozumie, że dziś... Nie dość jest utrzymać tymczasowo ład i spokój, że ponadto musi być osiągnięty taki poziom moralności życia publicznego, który by dawał pewność wewnętrznego odrodzenia i wywyższenia Rzeczypospolitej. To odrodzenie moralne oparcie Rzeczypospolitej na poszanowaniu prawa i słuszności społecznej, wykorzenieniu wszelkiego sobkowstwa partyjnego czy jednostkowego uważa rząd nie tylko za hasło na przyszłość, lecz za bezpośrednie zadanie swej pracy na dziś. Odpowiednie zarządzenia zmierzające do usunięcia zła, jakie się wkradło do życia państwowego, zostaną podjęte w zakresie działania rządu niezwłocznie. Zarazem rząd wystąpi z planem niezbędnej naprawy organizacji życia państwowego i usunięcia jej dotychczasowych niedomagań. Niezłomnie wierząc w żywe wartości moralne i obywatelskie narodu, rząd wymaga stanowczo od wszystkich obywateli bezwzględnego posłuchu i lojalnego współdziałania oraz nieprzeszkadzania rządowi przez jakikolwiek nieuprawnione samodzielne wystąpienie. Walki na ulicach Warszawy zastały mnie w Lwowie gdzie pozostawałem przy swoim warsztacie pracy na Politechnice. Przypominam sobie, jak bardzo byłem podniecony i jak nie mogłem z tych powodów niczym się zajmować. Takiego nastroju psychicznego chyba nigdy przedtem nie przeżywałem. Na krótko przed czynem majowym wielki pesymizm mnie ogarniał co do przyszłości naszego państwa, którą tylko jeszcze w Piłsudzkim widziałem. Kiedy więc doszły do mnie wiadomości o decyzji jego, którą postanowił siłą zmienić stosunki w kraju, nabrałem otuchy, że wreszcie nastąpi zmiana obyczajów, przynajmniej wśród czynników rządzących. Ale prawie wszystkie wieści o przebiegu wypadków w Warszawie dochodziły do mnie w formie skażonej, wywołując niepokój i wielką troskę o marszałka. I gdy wreszcie nadeszła radosna wieść o zwycięstwie Piłsudskiego... Nie mogłem sobie odmówić natychmiastowego wyjazdu do Warszawy, aby być naocznym świadkiem tej uroczystej i szczęśliwej chwili. Wszak zdawałem sobie sprawę z wydarzenia tego i jego historycznego znaczenia dla przyszłości naszego narodu i państwa. Piłsudskiego zastałem w małym domku na placu Saskim, mieszczącym jego mieszkanie i biura ścisłego sztabu. Był dobrze zmęczony... Bo, jak mi mówił, nie spał podczas całego okresu ostrej walki. Wygląd jego wyrażał duży spokój i pogodę. Czuł na pewno, że dokonał ważnego dzieła dla Polski. Rozmowa nasza dotyczyła jego przyszłych planów, nie dotykając ostatnich ciężkich dni. Także i w późniejszych rozmowach z nim mogłem stwierdzić, że bardzo rzadko powracał do spraw załatwionych, chociażby najważniejszych. Wychodził z założenia, że mają już tylko historyczną wartość. Będąc bardzo aktywnym w swojej twórczej pracy dla państwa, chętniej poruszał tematy dotyczące przyszłych swoich zamiarów. Po rozmowie, która mnie znowu napełniła optymizmem, powróciłem do zajęć swoich we Lwowie. O dalszym przebiegu spraw w Warszawie dowiadywałem się od premiera Bartla, który wpadał kilkakrotnie na krótko do Lwowa. Dnia 31 maja 1926 roku zebrało się w Warszawie zgromadzenie narodowe celem wybrania prezydenta Rzeczypospolitej. Składało się stosownie do marcowej konstytucji z Sejmu i Senatu. Wybór padł na Józefa Piłsudskiego. W ten sposób przewrót majowy został zalegalizowany. Piłsudski jednak wyboru nie przyjął. Wystarczyło mu zalegalizowanie użycia siły przez niego celem ratowania państwa od niechybnego upadku. Niestety, pisze do marszałka sejmu, przyjąć wyboru nie jestem w stanie. Nie mogłem wywalczyć w sobie zapomnienia, nie mogłem wydobyć z siebie aktu zaufania i do siebie, w tej pracy, którą już raz czyniłem, ani też do tych, co mnie na ten urząd powołują. Zbyt silnie w pamięci stoi mi tragiczna postać zamordowanego prezydenta Narutowicza, którego nie zdołałem od okrutnego losu ochronić. Zbyt silnie działa na mnie brutalna napaść na moje dzieci». Nie mogę też nie stwierdzić raz jeszcze, że nie potrafię żyć bez pracy bezpośredniej, gdyż istniejąca konstytucja od prezydenta taką właśnie pracę odsuwa i oddala. Musiałbym zanadto się męczyć i łamać. Inny charakter do tego jest potrzebny. Przepraszam za zawód, który czynię nie tylko tym, co za mną głosowali, lecz i tym co poza salą zgromadzenia żądają tego ode mnie. Sumienie, do którego się odwoływałem po tysiąc razy ostatnimi dniami, nie pozwala mi zadość zadośćuczynić tym żądaniom. Wiadomość o wyborze Piłsudskiego na prezydenta została mnie w Warszawie i cieszyłem się wespół z innymi Piłsudczykami. Jednak tego samego dnia, około północy, gdy udałem się na spoczynek, otrzymałem nagle z niemałym przerażeniem wiadomość telefoniczną od premiera Bartla, że Piłsudski wyboru nie przyjął, a mnie zaproponował jako swego kandydata. Nocy tej oczu nie zmrużyłem, zestawiając swój bilans życiowy. Podobny rachunek sumienia robi się chyba tylko przed śmiercią. Czułem, że zakreślona konstytucją marcową rola prezydenta... Nie zdoła mi dać żadnego zadowolenia. Uważałem się przy tym za najmniej powołanego do zajmowania stanowiska związanego głównie z reprezentacją. Ja, którego życie całe było pełne wydarzeń i niezwykle czynne, które od blisko 30 lat z wielką energią i dużym powodzeniem oddawałem się pracy naukowo-twórczej, miałem nagle z tym wszystkim zerwać. Na zajutrz rano... Po koszmarnej nocy opanowałem się już zupełnie. Byłem przygotowany na wszystko, a przyjęcie wyboru w tych warunkach uważałem za obowiązek wobec narodu. Wiedziałem, że nie tylko nie będę przeszkadzał w pracy Piłsudskiemu, ale przeciwnie, będę się starał go uzupełniać. Mój pesymizm nie był uzasadniony. Wkrótce znalazłem w moim nowym zajęciu pogłębiającą się treść — Dającą mi dużo zadowolenia. Moje głębokie związanie z losami narodu i państwa było mi w tym pomocne. Później, kiedy zapoznałem się już dokładnie z warunkami mojej pracy, doszedłem do przeświadczenia, że może nawet trudno byłoby mnie zastąpić w tej trudnej roli. Zdumiony byłem... Kiedy rankiem dnia pierwszego czerwca zaczęto mi niespodziewanie przynosić plakaty i ulotki oraz donosić o żywiołowych manifestacjach ulicznych na moją cześć. Tłumy miały przeciągać ulicami z okrzykiem — niech żyje profesor dr Ignacy Mościcki, a z samolotów zrzucano masowo ulotki. Wszystko to było dla mnie niepojęte, bo przecież całym swoim skromnym życiem dotychczasowym nie mogłem zdobyć aż tak wielkiej popularności. Wszelkie prace swoje wykonywałem zawsze w zaciszu i bez żadnego rozgłosu. Jedynie nieliczne sfery naszego społeczeństwa mogły się orientować w moich dotychczasowych zdobyczach życiowych. Dopiero sporo lat później... Zjawisko na ulicach Warszawy z dnia 1 czerwca 1926 roku wyjaśniło mi się. Dowiedziałem się, że Piłsudski, chcąc zapewnić przejście wysuniętego przez siebie kandydata na Zgromadzeniu Narodowym, polecił pułkownikowi Marianowi Kościołkowskiemu, późniejszemu ministrowi i premierowi, zorganizować w dniu mego wyboru manifestację w Warszawie. Marszałek, który wszelkie swoje zamierzenia gruntownie przygotowywał, nie zapomniał i o tym szczególe, chcąc w zgromadzeniu narodowemu wykazać, że moje imię jest popularne w narodzie. W dniu mego wyboru musiałem pojechać jeszcze do Lwowa, gdzie pozostawiłem żonę bardzo osłabioną po przebyciu poważnej choroby. Obawiałem się, że fakt nieoczekiwany powołania mnie na najwyższe stanowisko w państwie mógłby wywołać u niej niebezpieczny dla jej zdrowia wstrząs. Przy tej sposobności mogłem się pożegnać z moimi kolegami z Politechniki Lwowskiej, z którymi łączyły mnie bardzo serdeczne stosunki. Kiedy 4 czerwca rano powróciłem znowu do Warszawy, zawieziono mnie wprost na Zamek Królewski, którego tradycje sięgały jeszcze XIII wieku, a który od tej chwili miał się stać siedzibą każdorazowego prezydenta Rzeczypospolitej. Była to inicjatywa Piłsudskiego, który w tym przypadku, jak i w dalszych poczynaniach swoich, dążył stale do podnoszenia autorytetu i władzy prezydenta. Podług niego, stan kultury państwowej społeczeństwa polskiego będzie tego jeszcze przez dłuższy czas wymagał. Po przyjeździe do Warszawy złożyłem przysięgę konstytucyjną wobec Zgromadzenia Narodowego. Przysięga odbyła się bardzo uroczyście na zamku, a nie w sejmie, co nastąpiło również z inicjatywy marszałka. Po przysiędze przejąłem formalnie władzę prezydenta Rzeczypospolitej z rąk dotychczasowego zastępcy marszałka sejmu Rataja, przy czym spisano następujący protokół. Protokół Przekazania władzy przez marszałka Sejmu Macieja Rataja, prezydentowi Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu. Działo się w Warszawie dnia 4 czerwca o godzinie 12 minut 20 w sali marmurowej na zamku. Obecni marszałek Sejmu Maciej Rataj jako zastępca prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki Wicemarszałek Sejmu Ignacy Daszyński W zastępstwie Marszałka Sejmu Marszałek Senatu Wojciech Trąbczyński Prezes Rady Ministrów Kazimierz Bartel Prezes Rady Ministrów odczytuje protokoły Zgromadzenia Narodowego z dnia 1 czerwca i z dnia 4 czerwca 1926 roku, stwierdzające wybór Ignacego Mościckiego na prezydenta Rzeczypospolitej i złożenie przez niego przysięgi, po czym marszałek Sejmu, zastępujący w myśl artykułu 40 Konstytucji prezydenta Rzeczypospolitej, składa władzę w ręce nowoobranego obranego prezydenta, Ignacego Mościckiego. Prezydent Mościcki, obejmując władzę, oświadcza, iż zgodnie z końcowym ustępem artykułu 24 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego złożył piastowane w chwili wyboru na prezydenta urzędy profesora Politechniki w Warszawie, zastępcy profesora Politechniki w Lwowie oraz naczelnego dyrektora zakładów w Chorzowie. Na ten protokół niniejszy zakończony, a następnie... Po odczytaniu przez obecnych podpisany i pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej opatrzony został M. Rataj, W. Trąbczyński i Mościcki i Daszyński Kapartel. Od tej chwili przypadł mi odpowiedzialny i trudny obowiązek reprezentowania całej Rzeczypospolitej. Z ceremoniałem w asyście szwadronu pierwszego pułku szwoleżerów złożyłem następnego dnia oficjalne wizyty marszałkowi Sejmu i Senatu, kardynałowi Kakowskiemu, byłemu regentowi podczas ostatniego okresu wojny światowej i marszałkowi Piłsudskiemu. Przejazd na wizytę u księdza kardynała odbył się w powozie z czterokonnym zaprzęgiem stosownie do specjalnego protokołu kościelnego. Marszałka Piłsudskiego zostałem w nadzwyczajnym humorze, w nastroju tak wyjątkowym rzadko miałem sposobność później go spotykać. Widocznie odczuwał wielkie zadowolenie z realizacji swoich ówczesnych planów. Charakterystycznym było, że Piłsudski, z którym łączyły mnie przecież tak długoletnie i bliskie stosunki przyjacielskie, przyjął mnie z pełnymi honorami należnymi głowie państwa. Zaraz po objęciu urzędowania spowodowałem przyznanie emerytury mojemu poprzednikowi Stanisławowi Wojciechowskiemu, a po wymianie listów udałem się z wizytą do niego na wieś, do majątku Władysława Grabskiego, gdzie początkowo przebywał. W rozmowie nie poruszaliśmy zupełnie drażliwych tematów, przy końcu rozmowy jednak były prezydent oświadczył, dla mnie osobiście stało się dobrze, bo mając zapewniony byt materialny będę mógł wziąć się do pracy społecznej, ale dla Polski stało się źle. Oczywiście, że pominąłem ten temat milczeniem i pożegnawszy się z byłym prezydentem oraz gospodarzem domu Władysławem Grabskim, powróciłem do Warszawy. Dla ścisłości muszę dodać, że myśl odwiedzenia byłego prezydenta pochodziła od Piłsudskiego. Mnie samemu wobec nawału nowych zadań nie byłoby zapewne łatwo zdobyć się w tak krótkim czasie na podobną inicjatywę. Rozdział 16. Część Górnego Śląska po dwóch powstaniach i plebiscycie została w czerwcu 1922 roku przyłączona do Polski. Utrzymanie polskości na Śląsku, który przez sześć stuleci pozostawał pod obcym panowaniem, było zjawiskiem nadzwyczajnym. Od synów moich, Józefa i Franciszka, miałem relacje o wielkim patriotyzmie ludności śląskiej. Zetknęli się oni... Z tym dzielnym ludem brali bowiem udział w drugim powstaniu śląskim. W służbie wojskowej nabrali już hartu, przedtem przez kilkuletnie walki legionowe, spotkania z Rusinami w Małopolsce Wschodniej oraz udział w wojnie bolszewickiej. Podobnie jak na Pomorzu, pielęgnowały tutaj polskość przede wszystkim matki. Dzieci nie mogły uczyć się w szkołach języka polskiego, więc i przy zabawie mówiły po niemiecku.